mi album Joy Division, płyta Closet, która pojawiła się latem 1980, dokładnie dwa miesiące po samobójczej śmierci Iana Curtis'a. Chłopak miał zaledwie 24 lata, a chwilę wcześniej, bo w czerwcu 80 ukazał się singiel Love Will Tears Apart, najsłynniejsza piosenka grupy, choć ta nie wyszła do programu Closer. Ian Curtis dysponował mrocznym, takim surowym głosem, co słyszeli idealnym do pesymistycznej literatury. Niestety w tym wszystkim tkwiła depresja, a to inny rodzaj młodości, burzliwy i nieuchronnie idący ku epitafium. Otwór The Cates na finał tego albumu, w którym słyszymy obraz uszkodzeń i degeneracji, także cierpień, od których nigdy nas nie uwolniono. A więc Joy Division i kontynuacja New Order, te dwa z zespoły jako w sumie jeden twór wejdą również do galerii rock'n'rollowych Sław. Ja myślę, że dużo się dobrego pod względem doboru artystów wydarzyło. Brawo, brawo. Tych wszystkich brakujących to bym zgarnął jednego roku za jednym zamachem i aby nie czekali latami, bo taki na przykład schorowany Filka onis już dawno powinien w tym gronie się znaleźć, a nie teraz, kiedy tak bardzo cierpi i który na właśnie ku radości tego wydarzenia nie byłby w stanie nawet na gali wejść i zagrać z takim rozmachem, jak słyszeliśmy dzisiaj, co działo się nieco ponad ćwierć wieku z Big Bandem. No teraz przed nami już nie wieczór, a noc, więc niech będzie to taka węgierska noc. Słys, sötétre ébred a nappal Holnap nem jön a reggel Félelem bójk el félszabadna Holnap nem jön a reggel Mondd meg, hogy mire válsz egy magadban ha Holnap nem jön a reggel S mondd meg, hogy mire válsz egyre jobban ha Holnap nem jön a reggel Máról a nappal jötezek rád Jaj, egy kis fénysugárom élt, holnap jött a nafüllen, még egy fél o amit félsz. Holna nem jött amit a holnap Bon. Z Line, druga kompozycja z debiutanckiej płyty grupy Locomotive GT. To w 1971 roku. Ależ niesamowita muzyka, jakże światowo brzmiąca. Dlatego nie dziwmy się, że ten zespół miał również duże zainteresowanie w wielu krajach, w których uprawiało się taką muzykę w nieco większej dawce i kiedy podasz, w zasadzie dostarczały Anglicy, Amerykanie, Niemcy, oni byli bardzo mocni w tych, w takich nutach, ale okazuje się, że w naszym bloku socjalistycznym też nie, gra, nie brak było takiego grania. My mieliśmy w Polsce może nie za dużo takiej muzyki, ale jednak myślę, że światowo w swoim czasie brzmieli Budka Suflera, czy na przykład Brekauci. Oczywiście SBB, absolutne, ale SBB jednak tyciu później, bo to się rozpoczęło od 74. Chociaż oczywiście wiadomo, że zanim występowali dla siebie, to jeszcze Akompaniowali, przegrali z Niemenem i tak dalej. Zbyt duże są tutaj takie różne rozrosty, byśmy teraz je omawiali. W każdym razie Lokomotiv GT było formacją, która niezwykle aktywnie działała i chyba nie było roku, żeby nie wydali płyty i wydawało się, że już tak będzie na zawsze, ale gdzieś tam później się ta pasa przerwała, chociaż nie wszyscy żałowali, ponieważ no ja pamiętam, że wśród moich takich starszych kolegów, którzy byli mocno osłuchani w węgierskim roku, którzy dysponowali niemal wszystkimi płytami, bo w jakiś cudowny sposób je wyłapywali, ja niestety miałem tylko wyrywczo taką możliwość, no to oni na tej podstawie właśnie mówili, że te zespoły już nie powierają Powinny dalej grać, bo wszystko, co potem jest dużo słabsze. To nie do końca jest prawda, bo zazwyczaj lubimy to, co mm -hmm. sami poznajemy jako pierwsze. To też spowodowało, że właśnie trzecia płyta Scorpio, album KFL y, jest dla mnie osobiście najlepszym ich dziełem, pomimo tego, iż y, za absolutny majsterszczyk uchodzi ich debiut Erochanasz. No więc... Y, to tak naprawdę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bądź odwrotnie. W każdym razie Lokomotiv GT na pierwszej płycie byli po prostu kapitalni. No nie tylko na pierwszej, również mieli jeszcze sporo z tego na płycie drugiej, chociaż tam dla mnie to już były trochę odłamki ale wtedy pisano, że druga płyta jest lepsza od pierwszej, że tak naprawdę to ona właśnie powinna być dla nich reprezentatywna. No, nie wiem jak to jest. W każdym razie w ogóle przy Lokomotiv GT nachodzi mnie węgierski epizod 40-latka, wyprawa Stefana Karwuskiego, właśnie delegacyjna. No już nie będę tego wszystkiego powtarzać, bo napisałem też na blogu, ja ostatnio dużo wymęczyłem treści na swoim blogu, no właśnie nie po to, by potem je słownie przepisywać na antenie, więc oczywiście wolno chwili To niekoniecznie musi być w trakcie nawiedzonego studia. Zachęcam wszystkich do przejrzenia tej, myślę, że swobodnej, nienapiętej, nienadętej literatury, bo chodzi o to, by na blogu pisać raczej właśnie rock'n'rollowym językiem, byśmy się świetnie rozumieli, więc od tego, aby było całkiem serio, są tacy pełnej maści pisarze. Niech oni się męczą w doborze bardzo bogatego, wyszukanego słownictwa. A w nawiedzonym studio Lokomotiv GT, jeszcze jeden akcent tej płyty, to już z końcówki strony A. Pominę y, bardzo uroczą, taką trochę na pół psychodeliczną balladę o Kutil Tancosz Alma. To sobie ją kiedyś zagramy przy jakiejś innej okazji. Mi się bardzo trudno wymawia te węgierskie tytuły, Teraz będzie Hey in Solok No Oto taki numer o mniej więcej podobnej długości jak pierwsza piosenka, której słuchaliśmy, nawet może tyciu dłuższa. Proszę się nie zrażać początkiem, który nie zapowiada tego, że jest to super kawałek, bo im bardziej wlastym. Oczywiście ja po węgiersku ni w ząb, ale... Zapisałem sobie przy niektórych właśnie węgierskich płytach tłumaczenia, bo ktoś mi kiedyś pomógł w tym zakresie. To było dawno temu, więc lichowie kto już nie pamiętam wstyd mi, bo powinienem takie coś gdzieś zapisać, ale najwyraźniej wtedy ufałem, że na pewno dam sobie radę i nie ma siły zapomnieć, a jednak czas zrobił swoje. Więc przy tej piosence mam zapisane, że ona oznacza hej mówię do ciebie a z węgierska Hey in Solok Hozad tak się nazywa y, kompozycja która pojawia się u schyłku pierwszej części pierwszej płyty grupy Lokomotiv GT, która nazywa się po prostu Lokomotiv GT. Dawne bardzo czasy 71 rok i grali absolutnie na czasie. Żadnego wstydu Węgrzy, wtedy daliście Naprawdę z siebie mnóstwo Przy tym węgierskim roku chciałbym pozostać Teraz zespół, który uchodzi w sumie Za progresywny Ale oni mieli taki epizod Że No właśnie Nagrali między innymi taką płytę jak ta Którą dzisiaj przyniosłem, Ona nazywa się Ryszek Afalon Która z rokiem progresywnym ma Niewiele wspólnego. To jest rok 1983 i ten rocznik wiele tłumaczy i za chwilę brzmienie zresztą z tej płyty też wytłumaczy, dlaczego z tym rokiem progresywnym przez chwilę yy, ta grupa nie miała zbyt wiele wspólnego. Nie ma magány, valaki mindig ott van belem Hiába zárom be a kaput, úgy is ő végt a térfelem Hiába húzom le a redönyt, valahogy meglesik életem Valahogy meglesik életem Nézek a falon, lyuk a kaplafonon Jó, ha tudod, sosem vagy egyedül Ki tudja, mik ezek az ajók, Lehet, hogy ez is csak én vagyok. Ki tudja, honnan lesimál, amit csak magamban olvasok? Ki tudja, honnan tudja más, amit csak egyedül én tudok. Amit csak egyedül én tudok. Vészek a falon, nyugak a jó, ha tudod, sosem vagy egyedül. Sziget Azóta ismerik útjaim Mióta nem takar a sötét Elő is hívják az álmai Mióta ledöltek a falak Naponta bemondják titkaim Naponta bemondják titkaim Mészek a falon nyugat a plafonom Ja, ha tudod, sosem vagy egyedül Gracias. Nie ukaka się Nie ukaka poznania, a tu doszło się a Nie a tu doszło się badanie. Nie ukaka Nie ukaka się a tu doszło się nie tam smaży na tej patelni, ale nie jest tak źle. Bawiałem się, że tu w radio sprawa się rypnie i będzie ależ ten Andy ma porypane te winyle. Ryszek a Falon oraz os i Degen. Pierwsze dwa utwory z płyty o tytule właśnie Ryszek a Falon. Grupa Ist, która tutaj takim trochę wybrykiem też i myślę, że pełnej mocy lat 80. kiedy w świecie królowała nowa fala, nowy, nowy romantyzm. Oni jakby delikatnie podszyli się pod ten nurt i myślę, że bliżej było im do y, na przykład Tok Tok czy Depeche Mode niż do Roka Progresywnego, którego przecież uprawiali i niekiedy też z naciskiem na jazz, y, więc byli formacją, którą zazwyczaj inaczej się postrzega i właściwie nawet nie wiem, czy ona wciąż istnieje, czy nie, bo to jeszcze do niedawna chyba uzdawano ich za istniejących, ale ja już się kompletnie pogubiłem w tych wszystkich reaktywacjach, bo to niejednokrotnie czytam, że zespół się reaktywował, ale nie ma poparcia płytowego, tylko gdzieś tam konceptu albo głoszą, że są, to dla mnie jest raczej słaby dobód na to, że ja mam jakieś wieści o tym zespole. Zresztą nie zajmujmy się tym. Nawiedzone studio sprzyja y, fonografii, więc sprzyjam temu, co zostaje na nośnikach zapisane i wtedy jest. Teraz przed nami płyta, która dla mnie bardzo wiele znaczy, którą też w domu mamy w oryginalnym winylu, ale przyniosłem dzisiaj płytę kompaktową, bo raz, że łatwiej się z niej odtwarza, a dwa, na pewno nie zakłóci nam jej przebiegu żaden właśnie trzask czy szum. A więc w naszej węgierskiej nocy teraz album Złodziej Czasu. Jesteśmy w roku 1977 i taki motyw, kiedy wchodzę do księgarni, wyjmuję tę płytę, podoba mi się okładka i widzę, że w środku jest taka pojedyncza jeszcze lekko kartonowa wkładka ze zdjęciem zespołu. Ta właśnie wkładka jest jak jako rewers książeczki kompaktowej tej nie okładki tylnej, ale tej właśnie przedniej. Więc nie tracimy tego zdjęcia. No i zawsze mi się wtedy podobały te kosmiczne stroje Omegi, yy, które być może dzisiaj po latach yy, troszkę śmieszą. Ktoś inny powie, że groteskowe, ale to w 77 roku naprawdę nieźle wyglądało. A poza tym muzyka była kosmiczna i nastrojowa, nie tylko zresztą na tej płycie, nie tylko na płycie Złodziej Czasu, ale i na płycie następnej i też na paru późniejszych. Oni nigdy tak naprawdę z tego kosmosu się nie wyzwolili, czy to była płyta Gamma czy Babylon, czy ósemka, czy właśnie tutaj album Omega 7 i Dura no Kupa świetnego grania, yy, więc yy, to jest takie buszowanie w gwiazdach we wszechświecie. No i nagranie, które już wtedy jako dzieciakowi, bo miałem przecież 12 lat, mi się podobało i, i nic się w moich uczuciach względem niego nie zmieniło. I'm uh -oh. You Jak elegancko, bez żadnych Dodatkowych przeszkadzajek Bez żadnych skreczy Które wyzwala igła A tak mocno jadą Po płycie kompaktowej I tak mocno gloryfikują album, Albumy winylowe co jest coś, co jest niepojęte. Teraz rekord Store Day było, to absolutne szaleństwo na całym świecie z kupowaniem płyt. Jest tak mnoga, taka mnogość wydawnictw specjalnie na tę okazję, że ja mam wrażenie, że przez cały rok tyle kompaktów nie jest wydawanych, ile na ten konkretny dzień wydaje się na to niezależne święto płytowe, które miało być tylko takim skromnym y, odejściem od codzienności. Miało być takim uśmiechem w stronę niezależnych sklepów płytowych i, i fajnych płyt, y, często tych dawnych, właśnie starych, używanych. A teraz zrobił się z tego cały przemysł y, nowych albumów, wydawanych w jakichś mikroskopijnych nakładach, a więc tym samym ostro wycenianych. Te płyty znikają pierwszego dnia, już za chwilę kosztują krocie. Z jednej strony może i dobrze, bo dzięki temu kręci się, więc nie ma co narzekać. Są płyty, dzieje się, jest nośnikowość. Przecież o to wielu z nas walczyło, a z drugiej strony jakaś obsesja, jakaś choroba, jakieś ciśnienie, aby koniecznie stawiać na coś, na czym można dobrze zarobić. A płyta kompaktowa nas nie interesuje, bo ona jest w ogóle za tania, za mała. Yy, może przyjdzie na nią kiedyś czas. Być może ludzie zrozumieją za 10-20 lat, że ona była świetna i też będzie jej comeback. Kto wie? Tego nie wiemy. Ja już się nie przekonam, bo mnie prawdopodobnie wśród żywych nie będzie, ale to zakładam, że mi o tym opowiecie. Za nami y, Nel Kult. Y, szóste nagranie z płyty Idora Blo, grupa Omega. Gdyby gwiazdy utraciły światło, moja noc byłaby bezbrzeżnym oceanem, w którym nigdy nie dotarłbym do Ciebie. Latami czekałbym bycie Dotknąć, jak ta marznąca samotna dusza z drugiej części y, siódmej płyty Omegi, od której rozpoczynałem przygodę z tym zespołem i który to zespół niezwykle mnie fascynował, pomimo tego, iż długo nie mogłem przyzwyczaić się do węgierskiego języka, do tej fonetyki, która była tak odległa od piosenek angloamerykańskich, y, które y, wydawały mi się być takimi światowymi, raz, że przyjaznymi dla ucha. Od początku pokochałem ten język, a a po drugie wydawało mi się, że, że to jest w ogóle język przeznaczony do śpiewania i że w żadnym innym raczej się nie powinno, bo to zbrodnia. Długo tak myślałem i właściwie co do, co do wielu języków nadal tak myślę, bo nie umiem słuchać po czesku. No już w ogóle, jeśli chodzi o te wszystkie zaburzańskie właśnie, te rosyjskie i tak dalej, proszę się na mnie nie gniewać. Ja nie chcę to na jakiegoś foba wychodzić, bo ja niezwykle... Wiele narodów, które na co dzień używają języka, którego moje uszy nie dzierżą, bardzo lubię, szanuję, cenię ich kulturę, ale nie potrafię pokochać muzyki, która jest właśnie śpiewana w taki troszkę, no nieraz śmieszący mnie język, na przykład czeski, w sensie po dawnemu to czechosłowacki, kiedy mieliśmy te dwa narody jako jeden. No, zawsze mnie te zespoły śmieszyły. Oczywiście jeśli miały kapitalną muzykę, jeśli oferowały dobre brzmienie, z jakąś torpedą grali tak, jak należało w świecie, to wszystko było ok, ale ci wokaliści to nieraz yy, no, do rozpuku. No, Karela Gota jakoś lubiłem, yy, jakiś taki dziecięcy sentyment nawet mam do dzisiaj. To teraz będzie z płyty, którą dokładnie pamiętam, gdzie kupiłem, ale to za chwilę sobie o tym pogadamy. Oh yeah get it This is Otula cię gęsta noc, nie ma światła, strach narasta i czujesz, że nie ma nadziei. To była kompozycja Legi Ursz, a wcześniej Lena, czyli surowa, śnieżna i wietrzysta zima, pewien Dmitri opowiada historię o Lenie utwory trzy i cztery, według porządku płyty Chila Gokutian, czyli Pod Gwiazdami i ósma płyta Omegi, wydana w 1978 roku. Album, który wyszarpnąłem w zupełnie puściutkiej w tamtego dnia Księgarni przyjaźni na pierwszym piętrze. To już zresztą istniejąca miejscówka, gdzie no, z racji już nawet nazwy można było się domyśleć, domyślić, że mm, oferowała ta księgarnia produkty krajów demokracji ludowej w książkach i w płytach. Dział płytowy był bardzo pokaźny, ale tam głównie to była księgarnia książkowa, gdzie na kilku piętrach bardzo zresztą rozbudowane działy, no była literatura nie tylko rosyjska, czeska czy węgierska, ale tam właśnie i, i bułgarska, i rumuńska, więc po prostu zebrane ze wszystkich państw, które należały do tego jednego Sojuszu Układu Warszawskiego. No i właśnie na tym jednym piętrze była, była taka, było takie stoisko płytowe, gdzie było pomieszczenie o bardzo niewykorzystanej powierzchni. Jak się wchodziło, to był niemal parkiet taneczny i tam gdzieś w głębi taka bardzo długa lada i za tą ladą siedziała pani, zazwyczaj znudzona, bo tam chyba mało kto przychodzi ponieważ no, młodzież szukała jednak piosenek z list światowych przebojów, a te można było na singlach, na pocztówkach dźwiękowych, rzadziej na longplayach kupić w trzech miejscach na ulicy 27 grudnia. Natomiast właśnie tam były tylko takie rzeczy z wytwórni Suprafon, Pepita, Opus, Hungarian, no i tego typu właśnie, tego typu lejbele. No i między innymi też właśnie ta Omega. Trafiłem wtedy, kiedy była świeża dostawa i, i to płyta, która, no mam nadzieję, że ją w domu cały czas mam, bo ostatnio jak robiłem przegląd tych węgierskich płyt, musiałem znowu gdzieś zapodziać. Wyciągnąłem mnóstwo winyli węgierskich, piosenkarek, zespołów rockowych. Yy, I w kilka ładnych omeg, a tej ósemki mojej historycznej ze stempelkiem z tyłu jeszcze sceną nie mogę znaleźć. Musiałem gdzieś przełożyć. No, znajdzie się. Jak się znajdzie, to pojawi się na blogu, to będziecie państwo wszystko dokładnie wiedzieli. Ale siódemkę mam pod ręką, więc to moja pierwsza płyta omegi, jaką miałem, to być może uda się. W każdym razie jeszcze dzisiaj węgierski akcent będzie rokowy, bardzo dobry, z kobiecym głosem, natomiast y, chciałbym, abyśmy taką sobie małą przerwę zrobili, byśmy nie popadli w monotonie. is left of me And I keep dreaming of a distant shore To my distant shore What keeps calling